Nie mów nikomu. To tajemnica. Mrrr. Hmm. Nie wiem, jaką podać datę, ponieważ zaczynam nagrywać chwilę przed północą, a będę chyba nagrywać więcej niż 5 minut, więc powiedzmy, że jest trzeci przechodzący w czwarty styczeń 2011 ymm, ymm, nastrój jaki jest mój nastrój? Hmm. myślę, że mam taki nastrój lekko erotyczny, jeśli mogę się tak wyrazić tak myślę, że to właściwe słowo hmm. ale jeśli ktoś myśli, że będzie tutaj o jakichś brzydkich orzeszczach to się myli nie, nie, nie. Właśnie, że nie. No może trochę. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. O czym to właściwie mam nagrać? Hm. Otrzymałam y, wiadomość, i już mam szybciutko nagrać kolejny odcinek. Ja szybciutko to tak nie mogę. To wymaga skupienia, wielu przemyśleń, robienia notatek, sklejania i w ogóle i, i ulepszania wersji, nagrywania po 10 razy, aby było idealnie. Oczywiście nie mówię o swoim audioblogu, tak. Humor mam lepszy jak słychać, byłam dzisiaj u lekarza i się trochę zdziwiłam, bo pani mi trochę olała doktor. Dała mi leki na reumatyzm, a mówiłam, że to po wypadku i w ogóle. No i w końcu mi dała skierowanie na rentgena i dopiero ja się zapytałam, czy jakieś zwolnienie lekarskie to łaskawie mi dała na te trzy dni teraz. Super, prawda? Też tak myślę. Więc jutro idę na rentgena. Zrobię mi fotkę. To już będzie druga w ciągu trzech <śmiech> tygodni. Niedługo będę mieć prześwietlone chyba wszystkie części ciała. jak tak dalej pójdzie. Um. No i, i cóż jeszcze chciałam powiedzieć, właściwie to ten odcinek jest taki... Taki... Będzie taki typowo głupi odcinek, że się tak wyrażę. W ogóle przed chwilą rozmawiałam z jedną osobą, a propos tego jak to w życiu się układa, kiedy ktoś na naszej drodze stoi w ogóle i pocieszyłam tą osobę, że że ja w przyszłym sieleniu będę rzuczkiem gniaczkiem, a ona będzie kulką gówna i, i tak będziemy toczyć nasz żywot. <grybujesz> no. Tak, kalendarz z 2010 roku nadal wisi muszę go w końcu zdjąć. I tak patrzę na ten ch**, który panuje w tym pokoju. Tak, część rzeczy to chyba powinnam wyrzucić, bo niedługo dostaną nóżek i same pójdą. Ale co tam. Przed chwilą zjadałam pół puszki tuńczyka Pewnie ktoś pomyśli, ona uwielbi tuńczyka Miam, miam, miam i w ogóle Otóż niekoniecznie uwielbiam, lubię, ale Jem tuńczyka z puszki, dlatego, że jaki są godne, a jest taka godzina, a nie inna a nie powinnam się obżerać, bo niedługo się drzwi nie zmieszczę To taki tuńczyk jest dobrym wyjściem No A jako, że nigdy całej puszki nie, nie zjadam, to To jest na dwa dni nawet Tanio i, i w ogóle Wydajnie No Mmm Popijam sobie multivitaminkę roz plusza. W tle leci sobie RMF Polskie Przeboje z www.miastomuzyki.pl Nikt nie zapłaci niestety za reklamę, ale czasami słucham tego radia i polskiej stacji, bo mają tematyczne kanały. I najłatwiej jest mi znaleźć ha. Poza tym w ogóle, nie wiem, dostałam dziwną wiadomość na gadu, że wszystkich os, wszystkie osoby, które e, nie odpisały mi na... Znaczy ta osoba, która napisała mi na życzenia, usuwam z listy, nie pisz do mnie, nie wyświetlają się wiadomości od nieznajomych. No i zbijcie mi, ale nie wiem, kto to jest i o jakie życzenia chodzi. Hm. Dziwna sprawa, ale no cóż. Poza tym dzisiaj stała się rzecz, która mnie... Bardzo znerwowała, później raczej tak, znaczy nie, no powiem szczerze, miałam wkurwa dzisiaj rano. A później w ogóle wszystko ze mnie zeszło i miałam naprawdę dość. Mianowicie budzę się rano, a trzy SMS, chcę go odczytać, telefon mi całkiem padł. I nie mogłam go ani włączyć, ani cokolwiek z nim zrobić. Nie działa. Otworzyłam go, wszystko w środku sokiem posklejane takim zasłym. Yy, w ogóle nie chciała wyjść bateria, bo tak wygnieciony wódz, nawet nie wiedziałam, że w środku się wgnika na zewnątrz nie i nie działa. Że było ciekawiej. Yy, godzinę później niż miał, włączył się budzik i yy, yy, z rosyjskimi literkami. No cóż, czyli telefon wydał ostatnie tchnienie. Yy, dzięki Bogu rok temu miałam sprzedać stary telefon, ale coś mi tak tknęło. A, sobie, może się kiedyś przyda. I dobrze, ten telefon był. Bardzo dobrze. Teraz go mam i mogłam dzięki temu zadzwonić do pracy, zadzwonić do lekarza i w ogóle mieć kontakt z ludźmi, jednak ileś tam kontaktów mi przepadło, Chociaż rzecz ciekawa, w Sylwestra tak sobie siedziałam i tak mówię, a, spiszę sobie ważniejsze numery telefonów do kalendarza. Teraz jak znalazł, prawda? Nie miałam niestety wszystkich kontaktów na karcie SIM, bo by mi się nie zmieściło i teraz no, niektóre po prostu poszły z dymem. Tak faktem, że niektóre to było takie, że z tymi ludźmi miałam kontakt już od roku, więc to i dobrze. No, najwyżej że ktoś kiedyś napisze, to się zapytam, kimże jest owa istota. No. Co jeszcze? O, to właśnie była reklamówka RMF-u, nie wiem czy to będzie słychać. Mm. Jakoś tak napawam się taką, takim komfortem, że nad głową nikt nie tupie i nikt nie chodzi. Nikt nie robi drzewa, nikt nie odkurza trzy razy dziennie, nikt się nie kłóci, nikt nie rzuca nikim o ścianę, jakoś tak... tak. Aczkolwiek, kiedy wyglądam przez okno, to jakoś tak mi coś się serce łapie, bo nie stoi tam moje autko. Hmm. No, ale cóż na to poradzę? Cóż na to poradzę? No... Ym, poza tym... Poza tym no, mimo iż mi nawala kręgosłup musiałam się pobiegać sobie po mieście żeby, żeby wykupić receptę bo zawsze brakowało chociaż jednego leku w tekach. poza tym nie byłam w tej pracy takiej dodatkowej, ponieważ nie dałam rady musiałabym musiałabym iść na przystanek jechać jednym autobusem później się wysiąść, czekać na drugi autobus jechać drugim autobusem, wysiąść i później jeszcze iść więc, no niestety, mam nadzieję, że pani nie rozwiąże ze mną umowy z tego powodu, że już drugi tydzień z rzędu w pracy nie byłam. ale chyba to zrozumie. No, mam taką nadzieję, najmniej. Um, No, W okresie od czwartku do niedzieli nie planuję nic nagrywać, chociaż ze mną nigdy nic nie wiadomo. Ja, może coś krótkiego nagram. Mm. w sumie dzisiaj też miałam je nagrywać ale mogę to potraktować jako jutro, nie? no bo to już jest... już jest jutro <grych> no. mm. co ja mogę powiedzieć? właściwie tak sobie myślę, że jak tak gadam osoby, to się muszę wam wydawać bardzo nudna i już niedługo nikt naprawdę nie będzie chciał wiedzieć, co się dzieje no bo ileż można stałam, zjadłam, wyszłam zrobiłam się, mam ręce tak, potarłam się tyłek, czy co tam nie no, tak to nie może być Trzeba będzie urozmaicić te odcinki. Tak, zdecydowanie. No, zacznę może jakieś bardziej ambitne robić. Znaczy na pewno zacznę. Mm. Jakieś takie ciekawsze, lepsiejsze. Takie bardziej ambitniejsze. Bardziej ambitniejsze, ale powiedziałam. To nic. Co tam? To się wytnie. O, i właśnie sobie spojrzałam na rachunek i muszę zapłacić czynsz. No. Dzięki Bogu wypłata dzisiaj wpłynęła. Mm. Co ja właściwie jeszcze bym chciała wam przekazać? Bo to, że wszyscy mnie uwielbiają, wszyscy mnie kochają i wszyscy mnie słuchają, to ja już wiem. I że żyć ze mnie nie możecie też wiem, że wszyscy ze mną tęsknią i w ogóle jestem bożyszczem i bóstwem i i i, i i to po prostu już niedługo się zrobi na skalę, już jest na skalę mieć długo niedługo to się zrobi na skalę światową i, i w każdym domu będą mnie słuchać. Każdy człowiek będzie wiedział, kim jestem ja. Ach. Zacznę dostawać super wypasione prezenty i dużo, dużo, dużo kas na konto. I będę takim króliczkiem podcastingu, mimo iż mam audiobloga, ale to nic. Bo będę robić wam reklamę, żeby wszyscy zaczęli was słuchać. Tak, piękna wizja, prawdaż? Tak, już to widzę. Ach, moja twarz na każdej okładce. Z dorysowanymi wąsami i okularami. nosem prosiaka. <śmiech> A, piękna wizja. Aż się normalnie wzruszyłam. No, naprawdę. No i tak się zastanawiam też, to ma kurde ma trwać, no bo to odcinki takie nierówne są, nie, tak byłoby fajnie tak mieć zawsze ustalone na przykład 20 minut i, i, i tak by każdy wiedział na ile się mniej więcej nastawiać, ale to tak nie jest, bo zaczynam mówić, czasami kończę i nie wiem co pójść dalej, a czasami się rozkręcam i gadam i gadam i gadam i gadam i gadam, a ten czas płynie i później wy musicie tego słuchać, a tak ustawiam się. Budzik, stoper, czy co tam jest pipi, koniec. Dziękujemy pani. Do widzenia. Do swidania, Alioderci adieu. No. Nie no, nie znam francuskiego. Niemiecki znam trochę. Znaczy, kuma mniej więcej to się do mnie mówi, bo... Bo się wychowywałam na yy, niemieckiej tej... stalerza, boże, telewizji jakiej, satelitarnej, no. Um, miałam przez dwa lata niemiecki, rosyjski miałam w podstawówce, już niewiele pamiętam, hiszpański miałam na studiach i, a już mówiłam chyba o tym, właśnie po co się powtarzam, nie wiem, naprawdę nie wiem, to już, ta, to już ten wiek, to już jest skleroza, to już się zaczyna teraz, już mi zaczyna powoli dopadać, niedługo będę pamiętać, czy ja już zrobiłam siku, czy to szłam zrobić siku. A może myję ręce, bo coś innego chciałam zrobić. A może nie zrobiłam, a umyłam za to ręce? Straszne, naprawdę. Mm, bardzo niepokojące zdarzenie. Dobrze, A już może dość tych głupot. Znaczy mam no może nie tyle głupot, co tego wątku. Mm, cóż jeszcze? Muszę odnaleźć y, super glue albo kropelkę i naklejki przykleić do ściany, bo mi zaczynają się odklejać i mnie to bardzo Kurze, że takie coś się odkleja, bo jak już robią, to powinni robić takie, że jak już się przyklei, to żeby się trzymało do tej ściany, a nie, co jaja ja robi, no, tak nie wolno, normalnie skandal, w Polsce nic nie potrafią zrobić porządnie, chciałoby się rzec, że potrafią zrobić porządnie, jak w prl budowali bloki, to było porządnie kradzione, i na przykład mamy teraz taki piwnicę, że z jednej strony człowiek musi kłócać, a z drugiej ma kurde metr nad głową, Czary mary. No. Dobra, co jeszcze by tu wam. A! Gdybym dzisiaj się wrzała i gdybym tak spadła na dupę i sobie całkiem nazwila kręgosłup, to byłoby na pewno bardzo fajnie. Bo jest tak lisko. Tak była do pomróz. Znowu odbierz znowu mróz. I nie można iść. Chyba, żebym miała szpilki. Ale wtedy by mi się wbijały chyba w. Chociaż może nie, bo to jest takie twarde. Ale w chwilkach chodzić nie umiem. Mam, mam chyba dwie czy trzy pary butów na obcasie, czasami nawet i zakładam. I wszyscy mówią, że powinnam nosić spódnicę, ale chyba już to też mówiłam. I jakoś, nie wiem... Chyba stawiam na wygodę i na to, że wyglądam jak Wajza. Haha. No ale co? No. W końcu mam chyba sześć par Tych takich, wiecie, zimowców, śniegowców. Takich... Takich podrób emu. Znaczy nie ptaka, tylko butów w sensie. No. I... I tak ostatnio a propos Emu, to gdzieś czytam o jakichś gatunkach, które tam wymierają w ogóle i się zastanawiałam, kiedy człowiek będzie gatunkiem na wymarciu. I, i, i ostatni okazy będą gdzieś tam przez kosmitów przetrzymywane pod szklaną kopułką i będą chcieli nas sztucznie rozmnażać. Znaczy nie, no myślę, że naturalnie by nas spokojnie rozmnażać, bo tak lubimy seks. Ha, tak, oczywiście, w każdym odcinku przecież mówię o seksie, więc w tym odcinku też muszę o tym, być, tym bardziej erotycznym nastroju też nie zapominać. No, bo tak, tak lubimy seks, że na pewno byśmy ten skorzystali. Znaczy no ludzie my w sensie, nie? Nie kosmici. Chociaż kto wie, może też by mieli ochotę. Nie wiadomo, chociaż nie wiem, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić yy, takiego kosmity, jakiego jak, jak, jak, jak pokazują w filmach i w ogóle z tymi oczami, kurde, wyrąbistymi i z tymi trzema paluchami, yy, z jakimś narządem rozrodczym. Jakoś to jest dla mnie jakieś takie nie, nie do ogarnięcia. Aczkolwiek w mieście grzechu fajnie wyglądał ten żółty koleś. <śmiech> Świetny był. W kinie się to zarobiście oglądało. Kurczę, jeszcze razem sobie chyba to obejrzała. Muszę ściągnąć. E, znaczy kupić oczywiście, tak. Wypożyczyć. Um, no. Teraz się mi tu Cerekwicka bodajże. Tak, Cerekwicka. I tam, że nie bój się... To Cerekwicka śpiewa? A może to nie jest Cerekwicka? No nieważne. Jakaś tam się drze. Um. No. E, coś chciałam rzec i, i zgubiłam wątek przez tą darcie apy. No, whatever. To, to, to coś innego powiem najwyżej. Um. Też mogę wam powiedzieć, iż, iż, iż... Um. Martwi mnie to, dlaczego takie drogie są u nas telefonno-rozmowy, w sensie dlaczego jest tak, że tylko jak się z tej samej sieci to można sobie za darmo, za znaczy darmo na przykład wykupić pakiet, czy tam coś i coś z tym kimś gadać, a jak już się z innej sieci jest to jest masakra, a w ogóle play i, i, i, i era to się normalnie na noże już poszli. No. takie to śmieszne trochę. No ale jasne, każdy chce pozyskać klienta, co nie? no, Na przykład... Yy, yy, jakby było tak, że byłoby tylko dwie sieci, no to by nie było takiego wyboru i już. A gdyby gdy była jedna, to w ogóle byłoby... No też nie, człowiek musi być wybór, nie? Żeby nie wiedział, co lepsze, co gorsze. Hmm. Ym, też tak sobie ostatnio myślałam a propos moralności, mm, że niby jest jakiś tam ogólny kodeks moralny, Znowu reklama, i każdy ma y, mimo wszystko jakieś tam własne, prawda? Własny kodeks moralny. I każdy ma, zauważyłam, inny mimo wszystko. No jasne, że tam większość osób ma tak, tam nie zabija i nie gwałcą, nie wiem co tam jeszcze, ale osiągną jakimiś takimi, na przykład czymś, co jeden uw będzie uważał za niedopuszczalne, a drugi za normalne, nie? a trzeci za wręcz pożądane. I tak, czasami są takie głupie, niektóre konflikty właśnie z tego wynikają, tak sobie myślę. No bo na przykład, co by tu wziąć? Nie no, jak wezmę taki porównanie, no będzie, że jestem jakaś niewyżyta i tylko o seksie gadam. Hmm. Co by tu? No nie wiem, na przykład jeden uważa, że jedzenie pal palcami jest spoko, jest pożądany i w ogóle i bykanie przy jedzeniu. I to jest wręcz świadczy o tym, że... Ym, smakowało i w ogóle. Drugi uważa, że to jest w ogóle niedopuszczalne, jakże tak można, tykie to, to i w ogóle. A trzeci tak sobie myśli, whatever, lub co chcesz, nie? Wolność domku w swoim domku. I to też się wiąże jasne z kulturą, w ogóle tam bla bla bla. Ale też to sięga tak trochę dalej. Choćby nie wiem, czy powinno być kara śmierci, czy nie powinno być kara śmierci, czy powinny być więzienia, czy nie powinno być więzień. I to jest takie właśnie... Tak jak się mówi o polityce, o religii, tak i o zarobkach się nie powinno rozmawiać. Ale teraz chyba piwszy bez sensu trochę. No dobra. Na maile, które ja przecież nadal nie odpisam. Może jutro to zrobię. Dzisiaj jakoś tak, nie wiem. dzień mi dziwnie minął. Tak przeleciał przez palce. No. Um. Czy ja coś chciałabym jeszcze wam powiedzieć? No bo tak patrzę, że się zbliża, że już 20 minut zaraz będzie, więc teoretycznie to powinien być już koniec odcin nagrania. <grym> <grym> no i ten... I nie naprawdę Ciebie bez ładu i składu gadam. Takie to... Trochę żenujące, że tak powiem. No ale... Co tam? Każdy ma lepsze i gorsze dni... O ile się nie nagrywa po dwóch litrach wódki, to damy radę. Um. Um, to jest ciekawszy, coś jeszcze z co się dzisiaj wydarzyło. Wsadziłam sobie palec w oko. To nie było wcale przyjemne. No. I, I byłam w sklepie, gdzie pani znowu była pijana, znaczy wypita. Znaczy no nie wiem, można ma takie styl ja nie kumam w ogóle tego. I bez problemu udało mi się zarejestrować do lekarza. Nawet na 10 rano, dziwo. A przecież mam to ziewna, ale nie wiem, czy było słuchać. Um, no i teraz mamy już po północy, i już mamy wtorek. Hurray, hurray, hurray. I jakie plany na wtorek mam? Znaczy na dzisiaj. No, rentgen... Muszę ogarnąć trochę w, w, Chociażby w salonie i w kuchni, bo one są tak jakby niejako połączone. Bo, bo... mnie na kawę przyjdzie, więc wypadałoby, żeby jako, tak to wyglądało. I trzeba będzie iść do sklepu, zrobić zakupy. I tak już się przyzwyczaiłam, że tak się tym samochodem podjeżdżało i można było się zakupować, co się chciało, bo to potem się wrzucało i w ogóle, a tak to trzeba Liczyć na jeszcze się z tym, że to trzeba będzie nosić. No. Człowiek się bardzo łatwo przyzwyczaja do samochodu. Zapierałem się, nie będę iść samochodem. Ja nie chcę! Będę iść autobusami. A tu co? Zonk. Zabrakło tego auta i kurde dupa. Do lekarza. Do piechota. No nie wiem daleko, do ale dobra. Do, do dodatkowej pracy, to już jest jakaś kurde komplikacja wielka i żeby się tam dostać i w ogóle jakieś strasznie dziwne rzeczy się wtedy dzieją. Pójść do sklepu już też problem, no bo nie można za dużo kupić przecież. Ach, ach, ach. Straszne. No. Mm. I, I jeszcze mogę powiedzieć, że, że nie wiem, czy o tym mówiłam, ale trudno. Jak ktoś yy, właśnie, nie wiem, jak to się wymawia, emace i emails. Yy, niby już słuchał ileś razy wszystkich odcinków, więc pewnie będzie wiedział. Nie wiem, czy już mówiłam, ale niedaleko mnie jest komenda policji. I tak, za przeproszeniem, bo jest coś takiego jak chujowe parkowanie. Kijowo i w ogóle parkują na mojej ulicy czasami, że mnie szlak trafia i dalej to tak jest. I to oni by tylko wystarczy, żeby się raz przeszli, by tyle mandatów nastawiali. Albo w ogóle jak mnie drażni, jak ktoś jakiegoś rzęcha, gruchota, zostawi na drodze. Nie na chodniku, tylko tak no wiecie, normalnie, nie na drodze. I to tak już stoi trzy miesiące i to już Zamarzło normalnie, jest taka bryła i w ogóle, i ani strasznie miejska, ani nikt tego nie przesunie, ani nie założy blokady, ani nic to może tak stać, kurde, może ktoś porzucił ten samochód. Ale w Polsce jest takie prawo chyba, że nie mogą tego wzi wziąć, nie wiem, no po prostu szuf. denerwuje mnie coś takiego. A czemu o tym mówię o tym? Czemu o tym mówię o tym? Dlatego, że jak ostatnio z moją rodzicielką miałyśmy autem było cholernie ślisko i w ogóle drogi były straszne, to musiałyśmy stanąć czymś, żeby przeciwka samochód mógł przejechać. I później był problem, żeby ruszyć, żeby się nie ślizgały koła i żeby nie walnąć w coś. No. Hm. A teraz to no, nie wiem, czemu się właściwie uniosłam, bo chyba tak powinno być, nie? W każdym odcinku powinno być coś takiego z pasją, coś takiego mądrego, no w tym jeszcze nie było. No może jeszcze się uda. Coś takiego um, takiego właśnie melancholijnego i w ogóle, żeby była różnorodność, żeby każdy znalazł coś dla siebie i czuł się usatysfakcjonowany, zadowolony i żeby przeczytował um, usznie słuchając um, moich um, jakże um, elokwentnych wypowiedzi. Tak. No. Nie wiem, może jakiś by taki odcinek właśnie zrobił taki omę. Um, um. No, szanowni państwo, przed państwem profesor Katarzyna, która y, wygłosi referat, a raczej będzie improwizować na najwyższym poziomie na temat ruczków gnojaczków. Echem, echem. Nie no. Dobra, może już skończmy na... na na no wczoraj, dziś, dziś jeszcze może coś nagram, znaczy tak planuję, tylko muszę sobie jakiś temat wymyślić, bo tak, tak naprawdę gadanie o wszystkim i o niczym, to tak już trochę mnie męczy, no, no może nie męczy, tylko takie mi się wydaje, takie, takie, no nie wiem, chociaż może to mój znak rozpoznawczy, o, może tak być bardzo, tak może być, a wręcz pewnie, na pewno tak jest, no... Cieszy mi tylko to, że rentgen jest prawie że na mojej ulicy. Ho ho. ho. Nie będę musiała iść nigdzie daleko. Hmm, hmm, hmm, hmm. I zrobię, zrobię rentgena. I będę pewnie czekać, nie wiadomo ile. z Cztery dni pewnie albo i więcej, aż mi zrobię durny opis. Bo to takie trudne jest napisać, że tu jest kostka, a tam nie ma kostki i. i łow. No. Dobra. To kończę ten jakże cudowny odcinek miał być taki i w ogóle, ale nie wyszło, no i dobra. Może kiedyś taki zrobiłem, taki sexy. No. No, w takim razie do usłyszenia i oczywiście pozdrowienia dla żuczków i też mm, może tak, bo są niezidentyfikowane osoby słuchające, czyli nos to co dzisiaj wiadomo, że jak będę pozdrawiać noski to są te osoby, które mnie słuchają, ale nie komentują i są żuczki, czyli to są te osoby, które tam przeżuwają te informacje i tak ich to napędza do tego, aby tak się rozbędzić właśnie i tak złapać taką kulkę główienka i tak ją popchnąć i tak potoczyć i tak zostawić ślad po sobie dla potomnych no Także pozdrowienia dla nosków i dla żuczków i do usłyszenia.